1 lipca 1918 rok. Krakowski czas poinformował, że w Warszawie rozeszła się plotka, jakoby Władysław Studnicki, polityk i publicysta orientacji proniemieckiej, zamierzał dokonać zamachu stanu na posiedzeniu Rady Stanu Królestwa Polskiego. Taka wiadomość, w której powagę gazeta wątpiła z racji jej bohatera, zawarta była w ulotkach rozrzucanych w mieście przez, jak napisał czas, anonimową komendę POW. Tymczasem w Berlinie ścierali się zwolennicy i przeciwnicy dalszego prowadzenia wojny. Na razie górą byli ci pierwsi. Choć załamała się ofensywa nad Marną, Francuzi i Amerykanie przerwali niemieckie linie obrony i nie najlepiej wiodło się z przymierzeńcom Niemiec, Austriakom, Turkom, Bułgarom. Jednak wydarzenie lipca było zamordowanie przez bolszewików cara Mikołaja II i jego rodziny. Kolejne miesiące pokazały coraz większą słabość państw centralnych w starciu z państwami Ententy. 3 listopada Austro-Węgry podpisały zawieszenie broni z Włochami. 9 listopada abdykował Wilhelm II i uciekł do Holandii. Nastąpiło proklamowanie republiki w Niemczech. W tym samym dniu Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski przebywali w Berlinie i rozmawiali z hrabią Harym Kesslerem. Piłsudski i Sosnkowski zostali zwolnieni z twierdzy w Magdeburgu 8 listopada, ale wcześniej w końcu października powstała Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, a na początku listopada rząd ludowy w Lublinie. Jak te wydarzenia między 1 lipca a 9 listopada 1918 roku zmieniły sytuację na ziemiach polskich i jaki miały wpływ na powrót Polski na mapę Europy.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 Lipiec roku 1918, choćby z powodu przełomu na froncie, o którym już wspomniała mm. pani redaktor. Ale ja przytoczyłam tę informację z krakowskiego czasu, pomijając jednak opinię gazety na temat Studnickiego, jak napisała gazeta oryginała z urodzenia, który jeszcze nikomu krzewc nie wyrządził, to wymieniona jest anonimowa komenda POW i tu jest chyba pełna powaga. Czy Warszawa tamtych dni rzeczywiście już zaczęła żyć wolnością? Rzeczywiście czuło się niezwykły ferment w powietrzu, ferment nadziei, lęków, obaw, ambicji, kto obejmie pierwszeństwo w tej fazie ostatniej wyścigu do niepodległości, bo że szansa na niepodległość rośnie z każdym dniem, odczuwano to niezwykle wyraziście. Przytoczę choćby taki fragment krótki z dziennika Kazimierza Wierzyńskiego, wielkiego później poety, współtwórcy Skamandra. Wtedy oficera Armii Austriackiej, który zbiegł z niewoli rosyjskiej i właśnie członka POW. W lipcu pisał tak 1918 roku. Znalazłem się w Warszawie. Nad Aleją Jerozolimską od strony Wisły wschodziło słońce. Dzwoniły blaszanki rozłożonego mleka. Dozorcy polewali wodą trotuary. Pierwszą kawę wypiłem na rogu Alei i Nowego Światu. Miasto drżało od elektryzujących nastroju. Na Powiślu, w Szpitalu Czerwonego Krzyża, gromadziły się tłumy takich jak ja, ochotników gotowych na wszystko. Niby wojskowi, niby cywile, a właściwie coś jak niebieskie ptaki. Dostawaliśmy tam zupkę na obiad i do widzenia. Czekaliśmy na jakieś od kogoś rozkazy, które nie nadchodziły. To właśnie była atmosfera lipca 1918 roku, atmosfera oczekiwań, które wypełniało także między innymi oczekiwanie na powrót Piłsudskiego, bo dla peowiaków, a było ich już wtedy ponad 25, może około 30 tysięcy, liczyły te struktury Podziemnego Wojska Ochotniczego, które organizowały się od 1914 roku pod Komendą Piłsudskiego, ale także duża część partii lewicowych z PPS-em na czele, z PSL-em Wyzwolenie, Wiązała właśnie z Piłsudskim nadzieję na objęcie przywództwa, które pozwoli zahamować sukces narodowej demokracji, bo przecież z punktu widzenia geopolitycznego, z punktu widzenia losów toczącej się wojny, to jednak narodowa demokracja obstawiła lepiej. Można użyć takiego kolokwialnego określenia, bo przecież Dmowski był w Paryżu, był już uznanym reprezentantem sprawy polskiej przy mocarstwach które okazało się są zwycięskie. Tym momentem przełomowym właśnie był lipiec. Jeszcze do początku lipca trwała ofensywa niemiecka, ostatnia ofensywa na Paryż, kiedy losy wojny się ważyły. Nie było jeszcze pewne do początku lipca, kto wygra wojnę, bo wciąż jeszcze zakładano, a może Niemcy przerzuciwszy swoje siły uwolnione na wschodzie po pokonaniu Rosji, no jednak jakby rzutem na taśmę zdołają zdobyć Paryż. To był ich cel wtedy. W tej czerwcowej ofensywie roku 1918. Ale się nie udało i kiedy to Francuzi, Anglicy i Amerykanie przede wszystkim swoimi setkami tysięcy świeżego, przepraszam za wyrażenie mięsa armatniego, ruszyli ławą na pozycje niemieckie. Okazało się, że Niemcy nie są już w stanie więcej wykrzesać siebie woli w wojnie właściwie można powiedzieć z całym światem, bo to już była wojna Niemcy kontra największe mocarstwa światowe. Austro-Węgry załamały się już zupełnie w tym czasie, mimo że już nie walczyły na wschodzie, to armia włoska, którą wcześniej Austro-Węgrzy bili znakomicie, Okazała się w tym momencie, czyli już latem 1918 roku, przeciwnikiem zbyt trudnym dla rozkładającej się zupełnie armii austro-węgierskiej. Bułgarzy, Turcy myśleli już tylko o wycofaniu się z wojny, a więc zostały tylko Niemcy. I w połowie lipca było to już jasne właściwie dla wszystkich. Niemcy przegrają wojnę. O tym powiedział w końcu sam główny stratek niemiecki, generał Erich Ludendorff, poinformował polityków niemieckich. My, armia niemiecka, nie jesteśmy już w stanie wygrać tej wojny. Musicie wy, politycy, przygotować się do takiego pokoju, który będzie najmniej dla nas niekorzystny. To oczywiście była tajna wiadomość od Ludendorfa, ale właściwie jawne było dla wszystkich ludzi, którzy czytali dzienniki, którzy rozglądali się po świecie, że Niemcy już tej wojny nie wygrają. To stało się jawne w lipcu 18 roku. I stąd właśnie ta atmosfera, no co będzie dalej, skoro wojna teraz już naprawdę zbliża się do końca. Kto obejmie władzę na ziemiach polskich, o których zwycięzcy powiedzieli, że będą miały swoją państwowość, zwycięzcy, czyli państwa zachodnie. Piłsudski, czy Dmowski, czy może bolszewicy, o których pani także znakomicie przypomniała we wprowadzeniu do naszej dzisiejszej audycji śmierć cara, rodziny carskiej. To jest oczywiście wyjątkowo ważny, symbolicznie tragiczny moment w historii Rosji, ale on oznacza także zamknięcie pewnego etapu walki o władzę w Rosji przez bolszewików i rozpoczęcie przygotowań do ofensywy zewnętrznej. Prawda? Bolszewicy budują armię czerwoną od podstaw, od zera ale budują z bardzo szybkim powodzeniem i już w październiku 18 roku ona będzie gotowa do ofensywy, do pójścia na zachód, a więc może bolszewicy tutaj staną się panami. Wszystkie te scenariusze były możliwe, brane pod uwagę z przerażeniem, z nadziejami. Właśnie w takiej atmosferze swojej zapiski do dziennika dokonywał Kazimierz Wierzyński. Wspomniał pan profesor o tym, że już w lipcu w Polsce rozpoczął się ten wyścig o władzę, ta walka o władzę. PPS przeprowadziła w Warszawie i w innych jeszcze miastach Królestwa Polskiego strajk przeciwko niemieckim okupantom. Żądała m.in. powrotu Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego z Magdeburga. Ale Roman Dymowski był nie tylko w Paryżu, bo razem z Ignacym Paderewskim został przyjęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Woodrowa Wilsona i tam panowie starali się przekonać prezydenta, by jednak do Polski także przyłączyć ziemię zaboru pruskiego z Pomorzem Gdańskim włącznie, bo nie do końca było wiadomo, czy w tych 14 amerykańskich Wilsonowskich postulatach to jest takie oczywiste. Czy ta misja, Pana zdaniem, była udana? Częściowo oczywiście tak, ponieważ, tak jak Pani powiedziała, z punktu trzynastego orędzia Wilsona styczniowego nie wynikałoby najmniej, że Pomorze Gdańskie ma do Polski należeć. Była mowa o swobodnym dostępie, przez który Wilson praktycznie rozumiał tranzyt Wisłą tylko do Bałtyku, tego nowego państwa polskiego. I właśnie ażeby zmienić interpretację tego punktu, w każdym razie zmienić podejście Amerykanów do niego, Ignacy Paderewski i Roman Dmowski, Wymieniam ich w tej kolejności, bo z punktu widzenia Wilsona postacią większą był Paderewski. Politycznie większe znaczenie oczywiście miał Dmowski, ale Paderewski górował nad nim swoim autorytetem, można tak powiedzieć, kulturalnym. Był mega gwiazdą światowej kultury ówczesnej. W każdym razie połączone działanie Paderewskiego i Dmowskiego sprawiło, że do głównego doradcy prezydenta pułkownika Edwarda House'a Dotarły te właśnie polskie postulaty i one wpłyną na stanowisko przygotowywane już wtedy w Departamencie Stanu w Waszyngtonie olbrzymiej wieloosobowej komisji, która miała ustalić amerykańskie stanowisko na rokowania pokojowe. Ta komisja pod nazwą Inquiry będzie właśnie między innymi zajmowała się określeniem amerykańskiego zdania w sprawie granic Polski. I wizyta, która odbyła się w sierpniu, oczywiście ona trwała dłużej, Dmowski został do października w Stanach Zjednoczonych. Ta wizyta pod tym względem na pewno była udana. Ale jednocześnie nie tylko o to przecież chodziło. Drugim bardzo ważnym celem w czasie tej wizyty było ułatwienie naboru ochotników, którzy mieli z Ameryki przypłynąć do Francji i tam służyć w tworzącej się armii polskiej. To było ogromnie ważne, dlatego że co innego, kiedy Polska występuje tylko jako polityczny sojusznik, zwycięskich mocarstw, a co innego, kiedy ma na froncie swoje wojsko, które walczy u boku sojuszników. I to wojsko tworzy się we Francji, jak już o tym mówiliśmy w czasie poprzedniego naszego spotkania. Od czerwca 2018 roku ono wchodzi powoli na front, Pierwsza Dywizja zacznie rzeczywiście działania bojowe w lipcu, ale trzeba powiększać tę armię, żeby mieć argument do wystąpienia w obozie zwycięzców, a nie pokonanych, nie sojuszników Austro-Węgier i Niemiec po zakończonej wojnie. A więc kwestia armii jest drugą bardzo ważną sprawą, którą stara się załatwić Dmowski i Paderewski. I tu no, nie mniej ważne jest wystąpienie Paderewskiego z Dmowskim na Wielkim Sejmie Wychodźstwa Polskiego, gdzie rzucone zostaje hasło 100 tysięcznej armii polskiej. I Rzeczywiście napływają dziesiątki tysięcy ochotników, którzy nie byli obywatelami amerykańskimi, po prostu jeszcze nie mieli obywatelstwa amerykańskiego, dlatego nie musieli służyć w armii amerykańskiej, ale pracowali, za chlebem pojechali po prostu do Ameryki i teraz ochotniczo zgłaszali się do szeregów armii polskiej, która pod dowództwem generała Józefa Hallera, Todmowski z kolei załatwił z francuskim premierem Georges Clemenceau, że Haller mógł zostać dowódcą tej tworzącej się armii polskiej we Francji. To był drugi bardzo ważny sukces tej wizyty, prawda? Poszerzenie, ułatwienie kanałów, nazwijmy to tak, transportu, powiększania tej armii polskiej we Francji poprzez masowy napływ ochotników ze Stanów. A ten trzeci element, bo zdaje się, że dwa to za mało. Tak, te dwa, można powiedzieć, były niewątpliwie sukcesem załatwione przez polskich polityków. Ale trzeci był najtrudniejszy do rozwiązania. To była kwestia stosunków ze środowiskami żydowskimi. Dość już wpływowymi w polityce amerykańskiej i ważnymi także na scenie europejskiej we Francji i Wielkiej Brytanii Dmowski oczywiście zdawał sobie sprawę, że ogłoszony przez niego w 1911 roku bojkot ekonomiczny Żydów na terenie Królestwa Polskiego jest jednym z powodów do formalnego, można wręcz powiedzieć, antagonizmu między tymi środowiskami a sprawą odbudowanej Polski. Dlatego Dmowski podjął rozmowy z głównym autorytetem i przywódcą Żydów amerykańskich Louisem Marszalem, by uzgodnić jakieś warunki kompromisu. Tego kompromisu niestety nie udało się uzgodnić mimo dwukrotnych spotkań z Marszalem, spotkań Dmowskiego i sprawa polsko-żydowska nie została tutaj uregulowana w sposób, który wyeliminowałby niebezpieczeństwo, którego Dmowski się obawiał, że środowiska żydowskie będą swoimi wpływami starały się zaszkodzić w odbudowaniu państwa polskiego. Rzecz sprowadzała się do rozwiązania problemów, których rozwiązać się nie dało. No po prostu konflikt ekonomiczno-społeczny, który wynikał z przeludnienia polskich miast i zdominowania w nich drobnego handlu przez ludność żydowską, nie był do rozwiązania przez jedną rozmowę przy jednym stole, zwłaszcza, że narosły przecież także wzajemne uprzedzenia, wrogość, Pamięć przemocy dokonywanej na ludności żydowskiej, choć jeszcze na pewno nie w masowej skali, ale to wszystko czyniło rzeczywiście zawarcie porozumienia, które byłoby respektowane przez obie strony, bardzo trudnym, a właściwie nierealnym. I Dmowski nie zakładał chyba, że uda mu się osiągnąć ten sukces. Pamiętajmy, że Dmowski... No niewątpliwie uważał środowiska żydowskie za niejako naturalnych wrogów Polski i dlatego nie spodziewał się tutaj żadnego realnego kompromisu czy ustępstw z tej strony. Uważał po prostu, że stanowisko żydowskie będzie nie do pogodzenia z racją stanu Polski. Zakładał, że Żydzi będą domagali się po prostu tak daleko posuniętej autonomii na ziemiach Polski, że wykluczy ona... Realną suwerenność państwa polskiego na własnym terenie. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. To była już połowa października, kiedy Dmowski próbował porozumieć się ze środowiskami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych, będąc właśnie w Ameryce, ale wróćmy jeszcze do sierpnia, 29 sierpnia Rada Komisarzy Ludowych. Zniosła ważność traktatów rozbiorowych z 1795 roku. Już podczas poprzedniego spotkania pan profesor wspomniał, że znaczenie aktu było znikome, ale czy był ktoś, kto się udził, że to jest ważne? Nie, to przeszło zupełnie niezauważone wtedy. W 18 roku nikt na to oświadczenie Lenina nie zwraca uwagi, po prostu tak jak oświadczenie Onufrego Zagłoby do króla szwedzkiego Karola Gustawa w Zamościu, Opisane przez Sienkiewicza, że darowuje królowi szwedzkiemu Niderlandy, no też nie odbiło się szerokim echem w ówczesnej opinii politycznie oczywiście żartuje. Taka mniej więcej była pozycja Lenina w stosunku do państwa polskiego, które w całości wtedy znajdowało się jego terytorium przedrozbiorowe pod okupacją niemiecką i austriacką. A w dodatku Lenin przecież nie zakładał jakiejkolwiek trwałości, czegokolwiek, co zostanie zbudowane w tym czasie pod patronatem niemieckim i austriackim, czy zbudowane przez patriotyczne kręgi polskie, ponieważ zakładał i przygotowywał się do tego wielką ofensywę militarno-polityczną, która z Moskwy ruszy na zachód. Odbierać nie tylko to, co Rosja straciła wskutek traktatu brzeskiego podpisanego przez wysłanników Lenina, ale iść na Berlin, no to był cel Lenina najważniejszy, dotrzeć do proletariatu niemieckiego, do niemieckiej klasy robotniczej, do przemysłu niemieckiego, który połączony razem z mocą Rosji zapewni przewagę rewolucji w skali całej Europy. A więc trzeba i tak przejść przez trupa białej Polski. To określenie oczywiście pojawi się rok później, ale ono funkcjonuje w myśli strategów bolszewickich od samego początku zdobycia przez nich władzy. Lenin czekał, aż Niemcy załamią się pod ciężarem wojny i wybuchnie w nich rewolucja. I wtedy rewolucja rosyjska poda rękę, przez Polskę oczywiście, ta ręka zaciśnięta w pięść przejdzie, dojdzie do Berlina. Zresztą te metafory, których tutaj używam, niezbyt wyszukane, o owej ręce przebijającej polskie przepierzenie, zostały wtedy właśnie skonstruowane przez Lenina, przez Trockiego i przez Stalina. Stalin jako Ludowy Komisarz do Spraw Narodowości w organie, czyli w czasopiśmie wydawanym w swoim komisariacie, napisał właśnie wtedy, w październiku roku 1918, taki artykuł programowy pod tytułem Przepierzenie. prawda? można to inaczej przetłumaczyć, cienka ścianka działowa. Otóż to właśnie Polska i inne małe kraiki, jak się wyrażał Stalin, które powstają na drodze między proletariatem rosyjskim a niemieckim zostaną przebite właśnie jak cienka płytka pilśniowa przez to mocarne ramię Armii Czerwonej, która dojdzie do Berlina i wtedy zmieni się los całej Europy, całego świata. Zatriumfuje na kontynencie europejskim rewolucja komunistyczna. A może się to dokonać właśnie tylko i wyłącznie poprzez przebicie, obalenie tego, jak to określił metaforycznie Stalin, przepierzenia. Wydaje mi się, że październik 1918 roku należał do Rady Regencyjnej. Rada utworzona na mocy aktu 5 listopada dwóch cesarzy z 1916 roku. Właśnie 7 października zapowiedziała powołanie nowego rządu i widziała tutaj w tym rządzie szerokie przedstawicielstwo i narodu, i kierunków politycznych. Kilka dni później wydała dekret o przejęciu zwierzchnictwa nad wojskiem polskim. Czyli, panie profesorze, wymknęła się spod niemieckiej kontroli chyba już dawno, prawda? Rzeczywiście, za takich trochę zapomnianych bohaterów, a bardzo ważnych bohaterów polskiej drogi do niepodległości trzeba uznać regentów, ale w szczególności ich faktycznego lidera. Formalnie tam nie było żadnego pierwszego z regentów. To była trójka równych przedstawicieli najwyższej władzy w Królestwie Polskim. Mam na myśli hrabiego Zdzisława, Zdzisława Lubomirskiego. Lubomirskiego, Tak, niewątpliwie najbardziej błyskotliwy intelektualnie, najbardziej konsekwentny politycznie przywódca w tej trójce. Józef Ostrowski był prezydentem Warszawy. On był troszkę mniej aktywny w tej trójce. Ważną rolę ze względu na swój autorytet kościelny odgrywał także arcybiskup Warszawski Aleksander Kakowski, który zresztą od początku sympatyzował z Piłsudskim. Podobnie Lubomirski rozumiał, że nie z powodu sympatii. On był wielkim panem. Piłsudski był no jednak kojarzony w środowiskach arystokratycznych jako rewolucjonista. Gangster. gangster nawet można powiedzieć. Akurat niedawno obchodziliśmy 110. rocznicę akcji pod bezdanami. Cie przecież Piłsudski. Terrorysta. Z bronią w ręku. Tak, z bronią w ręku dokonał napadu na pociąg z pieniędzmi. prawda? Otóż mimo tych uprzedzeń Lubomirski rozumiał, że trzeba jakoś porozumieć się z całym środowiskiem politycznym, które Piłsudski reprezentuje ze względu na ogromną już zbudowaną popularność Piłsudskiego w dużej części społeczeństwa. Nie w całym społeczeństwie, broń Boże, Piłsudski był popularny, ale bez uruchomienia autorytetu Piłsudskiego można było być pewnym, że bunt środowisk lewicowych, PPS-u, część ludowców, dużej części inteligencji miejskiej sparaliżuje jakąkolwiek władzę, gdyby ta chciała się zainstalować w Polsce bez Piłsudskiego. To Lubomirski rozumiał i dlatego bardzo umiejętnie niejako manewrował poczynaniami Rady Regencyjnej, która stopniowo uniezależniała się spod tego, można powiedzieć, odium kreatury niemieckiej władzy, no bo przecież takie było pochodzenie Rady Regencyjnej, utworzyli ją dwaj cesarze, jeszcze Franciszek Józef, a później Karol I, austriacki i Wilhelm II, niemiecki. Ale właśnie korzystając ze zmiany na froncie, umiała znakomicie Rada Regencyjna odciąć się od Niemców właśnie owym aktem październikowym. Odezwą do narodu polskiego proklamującą niepodległość na podstawie jednomyślnej woli narodu polskiego. Dokładnie 7 października jest jutro. To może właśnie 7 października to powinna być ta data, od której powinniśmy obchodzić stulecie niepodległości. Nie, myślę, że jednak nie i zgodziłby się z tym na pewno każdy z regentów, że odezwy nie są początkiem niepodległości. Odezwy polityczne mogą wyznaczać pewną trasę prowadzącą do przełomu politycznego, ale one same w sobie przełomu nie stanowią. Trzeba było uzyskać większość politycznej opinii, przynajmniej na terenie kraju. Przełamać podziały bardzo silne, o których pani mówiła już we wprowadzeniu do naszej audycji, bo przecież to był podział na aktywistów i pasywistów, to znaczy tych, którzy do końca nawet gotowi byli popierać Niemcy, a potem Austro-Węgry. Tak do końca przy cesarzu stali konserwatyści krakowscy. Dosłownie do 11 listopada uważali, że nic bez zgody Wiednia nie może się dokonać. I nie rozumieli Piłsudskiego, oni właśnie w odróżnieniu od regenta Lubomirskiego jakby zostali gdzieś w starych czasach, nie rozumiejąc w ogóle idei niepodległości. Trzeba było i z nimi rozmawiać, tymi, którzy opowiedzieli się wyraźnie po stronie państw centralnych. Pasywiści, czyli zwolennicy najczęściej narodowej demokracji, z powodów, których nie trzeba chyba rozwijać, nie akceptowali Piłsudskiego jako lidera, oglądali się na Komitet Narodowy Polski w Paryżu, na Dmowskiego, na jego niewątpliwe przecież zasługi w budowaniu pozycji Polski u boku zwycięskich aliantów i jeszcze przecież socjaliści, radykalizacja nastrojów społecznych, czy pogodzą się socjaliści z narodowymi demokratami w jednym rządzie, czy można to było sobie wyobrazić? Tych podziałów było bardzo dużo i były one bardzo głębokie. Wcale nie płytsze niż te dzisiejsze, które dzielą niestety nasze społeczeństwo. A więc to, że udało się ponad tymi podziałami zbudować pewną konstrukcję kompromisu, to jest prawdziwy fenomen polityczny, za który winniśmy wielką wdzięczność głównym ówczesnym aktorom sceny politycznej. Wśród nich właśnie także na jednym z poczesnych miejsc Radzie Regencyjnej która nie trzymała się kurczowo własnej władzy, ale szukała i budowała cały czas, poszerzała cały czas pole kompromisu, nawet z tak odległymi od jej by tak rzec, podstawy ideowej, raczej konserwatywnej, raczej arystokratycznej, środowiskami jak socjaliści, jak właśnie Piłsudski, Rozumieli po prostu Regenci, że potrzebny jest ten kompromis, bo inaczej w wojnie domowej w Polsce, czy nawet bez wojny domowej przy braku porozumienia, braku zgody, to inni skorzystają na tym wewnętrznym zamęcie w Polsce i nie uda się odbudować niepodległej Polski. Stąd ogromne znaczenie pracy, którą Rada Regencyjna wykonuje nie tylko 7 października, ale w kolejnych swoich decyzjach. 12 października, o którym także wspomniała Pani, mówiąc o tym, że kilka dni po wydaniu owej odezwy Rada Regencyjna wydała dekret o przejęciu zwierzchnictwa nad Wojskiem Polskim. W pewnym sensie możemy uważać tę datę za święto Wojska Polskiego. Mówię o tym trochę pół żartem, pół serio, bo w PRL-u obchodziliśmy 12 października święto Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego, co wiązało się oczywiście z inną rocznicą bitwy pod Leniną. Ale tak się składa, że moglibyśmy śmiało obchodzić również 12 października w wolnej Polsce jako święto Wojska Polskiego, bo rzeczywiście od dekretu Rady Regencyjnej zaczyna się formowanie legalnie istniejącego Wojska Polskiego na ziemi polskiej, które nie zależało już od cesarza Austrii, cesarza Niemiec, ale przysięgało na wierność polskim władzom, Radzie Regencyjnej, która miała przygotować już rząd niepodległej Polski, ten właśnie rząd narodowy który bardzo trudno było jeszcze sformować. A jednak do nowego rządu, który powstanie pod auspicjami rady regencyjnej, wejdą politycy różnych orientacji. Wejdzie Narowicz, związany z lewicą, wejdzie Władysław Grabski, no, polityk, którego późniejsze zasługi czynią najlepszą wizytówkę jego znaczenia politycznego, wybitny ekonomista i związany raczej z narodową demokracją. Można wymieniać kilku innych jeszcze wybitnych reprezentantów różnych nurtów politycznych, którzy weszli ostatecznie do gabinetu Józefa Świerzyńskiego, gabinetu stworzonego właśnie pod auspicjami Rady Regencyjnej. Gabinetu, który jednakże nie miał być jeszcze tym gabinetem narodowym. On miał przygotować dopiero tę szerszą formułę, szerszą podstawę zgody Polaków. Regenci wiedzieli, przede wszystkim Lubomirski, że bez powrotu Piłsudskiego tej zgody nie uda się zbudować i o to zabiegał u władz niemieckich, żeby Piłsudskiego zwolnić z więzienia w Magdeburgu. Czy te działania Rady Regencyjnej w październiku spowodowały, że polskie organizacje polityczne i społeczne Polska Prasa Zaboru Pruskiego wydały deklarację, która wyrażała wolę przyłączenia tych ziem do Polski? Podobnie ludność Polska Księstwa Cieszyńskiego także proklamowała przyłączenie Księstwa do Polski. Czy to zasługa także Rady Regencyjnej? Nie, to jest atmosfera, która można powiedzieć oddziaływała we wszystkich zaborach. Atmosfera oczekiwania na przełom, w której kolejni działacze polityczni rozumieli, że trzeba przejść no, najpierw do deklaracji, a potem do czynów. To znaczy do ogłoszenia najpierw jako celu niepodległości i zjednoczenia ziem polskich, a potem już organizowanie się do tego ostatniego etapu walki o tę niepodległość. Pod tym względem wyprzedziła wszystkie inne dzielnice maleńka dzielnica Śląska Cieszyńskiego. Tam pierwsza sformułowała się taka właśnie inicjatywa, taki zalążek niepodległej władzy polskiej na wiecu 12 października w Boguminie i Orłowej. Proklamowano przyłączenie księstwa do Polski. Zacznie się tworzyć tam taki zalążek władzy polskiej na tym niewielkim stosunkowo, ale ważnym gospodarczo skrawku ziemi polskiej, czyli na Śląsku Cieszyńskim. Zaraz potem pojawią się deklaracje w Galicji i w Poznańskim. Choć w Poznańskim ze względu na bardzo duży wpływ narodowej demokracji na tym terenie będzie przeważał nastrój oczekiwania na decyzje mocarstw zachodnich co do przyszłości tej ziemi. Aż do końca grudnia, jak zobaczymy 1918 roku na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego do żadnego ruchu aktywnego, politycznego, a w szczególności militarnego, na rzecz zjednoczenia z Polską jeszcze nie doszło. W tej skali przynajmniej, w jakiej zorganizował się on i ujawnił na terenie Galicji. Tam najważniejsze oczywiście jest powstanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej na czele z Wincentem Bitosem, jako reprezentantem najliczniejszego środowiska chłopskiego, ale z udziałem także polityków i socjalistycznych, i konserwatywnych, to miało być zalążek polskiej władzy na terenie całej Galicji, ale Galicji, która nie miała pozostać odrębną dzielnicą, tylko miała jak najprędzej dołączyć do innych ziem polskich, do Królestwa Polskiego, współtworząc w jak najbliższej już oczekiwano przyszłości ów rząd narodowy, który miał zjednoczyć wszystkie ziemie polskie. 15 października doszło do interesującego, nie wiem, czy incydentu, czy wydarzenia, żeby podkreślić jego rangę, może lepszym słowem jest wydarzenie, Ignacy Daszyński i Stanisław Głąbiński przedstawili uchwałę posłów polskich do Parlamentu Austro-Węgierskiego i oznajmili, że uważają się za poddanych i obywateli wolnego i zjednoczonego państwa polskiego. Jakby pan profesor ocenił taką postawę. To jest jeszcze jeden właśnie przykład tego fermentu politycznego, w którym kolejni politycy, przedstawiciele różnych ugrupowań, różnych orientacji, jednoznacznie już deklarowali swoją wolę pracy, dążenia na rzecz pełnej niepodległości Polski. I to jest dlatego być może warte podkreślenia wydarzenie, to o którym pani wspomniała, 15 października i deklaracja Daszyńskiego i Głębińskiego, że ci dwaj politycy byli niezwykle odlegli od siebie nawzajem politycznie, bo to był socjalista, często wręcz demonizowany jako lewicowiec, lewak, jakby niektórzy dzisiaj powiedzieli. Twórca później rządu lubelskiego. Tak, oczywiście, no ale mający złą bardzo prasę, możemy tak to delikatnie powiedzieć, po stronie prawicowej. A z drugiej strony Stanisław Głąbiński, czyli główny lider narodowej demokracji, no, reprezentant prawicy i oni obaj ramię w ramię deklarują to samo. Dogadali się aż dziwne, tak? Nie, na szczęście to nie było aż tak dziwne, to znaczy to, że wszystkie liczące się ważniejsze ugrupowania polskie w tym momencie, to jest już praktycznie od lipca, od momentu kiedy ofensywa na zachodzie rusza przeciwko Niemcom i okazuje się skuteczna, Wszystkie liczące się ugrupowania polskie deklarują wolę udziału w pełnej niepodległości. Trwał właśnie ów wyścig, o którym mówiliśmy, wyścig, które z tych ugrupowań zdobędzie najwyższe trofeum, czyli władzę w Polsce. Dziwi mnie jeszcze jedna historia. 18 października Tomasz Masaryk, prezes Czechosłowackiej Rady Narodowej w Paryżu, był w Stanach Zjednoczonych i proklamował tam niepodległość Czechosłowacji. Skoro w Stanach był także Roman Dmowski, czy nie wpadł na taki diaboliczny trochę pomysł? Dlaczego Masaryk to zrobił? Miał... Tyle odwagi? Polska niepodległość była przedmiotem już nie tylko deklaracji, ale wręcz wiążących umów państw przeważających w tym momencie w wojnie. Dlatego nie można porównywać pozycji Masaryka do pozycji Dmowskiego. Masaryk okazał się niezwykle skutecznym politykiem w dużej mierze dzięki swojej wysokiej pozycji. To akurat fakt w kręgach masońskich to mu troszkę pomagało. A także Czechosłowacja nie będzie przeszkadzała żadnemu z wielkich mocarstw w swojej strukturze geopolitycznej nie przeszkadzała bardzo ani Niemcom, ani Rosji, a w związku z tym mogli zaakceptować jej kształt polityczny, o którym myślał Masaryk. Zachodni Alianci, bo nie była kłopotem. Natomiast Polska, o której wiedziano i mówiono już od dawna, że musi powstać, Polska wiadomo było, że będzie narażona na konflikt i z Rosją, i z Niemcami, z którymi liczyć się będą Francuzi, Anglicy i to będzie sprawiało, że chociaż w punkcie wyjścia, czyli na początku I wojny światowej, Pojawiły się już pierwsze deklaracje odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, mówiąc o Polsce jako w przyszłości niepodległym kraju. A o Czechosłowacji nikt z liczących się polityków światowych nie mówił. Po pierwsze dlatego, że nigdy nie istniał wcześniej w całej historii. Związek między Czechami a Słowacją to był nowy pomysł połączenia tych dwóch krajów. Słowacja zawsze była związana z Węgrami, a Czechy były podporządkowane od wielu wieków niemieckiej części Imperium Habsburgów. A więc to połączenie czesko-słowackie było zupełnie nowym pomysłem przez bardzo sprytnego i antypolskiego polityka, bo Masaryk był konsekwentnie antypolskim politykiem, ogłoszone i przyjęte bez większych oporów w Stanach Zjednoczonych, a później także w Europie Zachodniej, jako deklaracja zupełnie nowego projektu politycznego. Polski projekt polityczny nie był nowy, był stary, był uznawany już przez wielu, ale był projektem bez porównania trudniejszym do realizacji i do łatwego zaakceptowania w ostatecznym porządku po I wojnie światowej, bo przeszkadzał wielkim. Czy Kraków pozazdrościł Warszawie, pozazdrościł Radzie Regencyjnej, bo przedstawiciele stronnictw politycznych Małopolski uchwalili w Krakowie, Utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej to był 28 października. Jaką rolę miała odegrać ta komisja? Tak jak wspominałem przed chwilą, PKL na czele z Wincentem Witosem miało po prostu przejąć pełną władzę na terenie Galicji. Już zupełnie niezależnie od Austrii, dlatego konserwatyści no, nie bardzo chcieli wejść do PKL-u. Ci wciąż czekali, co powie Wiedeń, no, ale wszystkie pozostałe ugrupowania polityczne wiedziały, że Wiedeń już nie ma nic do powiedzenia w sprawach polskich i zjednoczyły się w tej ponadpartyjnej komisji, która miała po prostu przejąć administrację, przejąć kontrolę nad także tworzącymi się formacjami wojskowymi, by nie dać się znów wyprzedzić, w wyścigu już nie chodziło tylko o wyścig wewnątrzkrajowy, który z ośrodków w Polsce będzie pierwszy, ale także wyścigu, który odbywał się na terenie rozpadającego się imperium habsburskiego. Czy Czesi będą szybsi w samoorganizacji i w związku z tym na przykład sięgną po Śląsk Cieszyński, bo to był obiekt rywalizacji dwóch projektów politycznych, polskiego i czechosłowackiego. A może Ukraińcy, którzy przygotowywali się, i to nie było przecież tajne, wszyscy o tym wiedzieli, do przejęcia z kolei kontroli nad Galicją Wschodnią. A zatem szybka samoorganizacja, szybka deklaracja, że istnieje już jakaś władza formalna, którą akceptuje polskie społeczeństwo. I przystępuje ta władza energicznie do działania mającego na celu nie tylko zresztą przejęcie kontroli nad urzędami, ale aprowizację, zaprowadzanie porządku w warunkach chaosu. Pamiętajmy, że setki tysięcy ludzi przemieszczają się bez ładu i składu przez ziemię polskie, tworząc bardzo niebezpieczną sytuację, bo z Rosji wracają już od marca 18 roku setki tysięcy jeńców, byłych jeńców austriackiej armii i niemieckiej armii, Rośnie dezercja z armii austro-węgierskiej. Rozprzęga się armia niemiecka. Za chwilę to Niemcy i austro żołnierze zaczną przechodzić przez ziemię polskie, by wrócić do swoich domów. A więc wprowadzenie elementarnego porządku namiastki władzy na miejsce upadłej władzy austriackiej było gwarancją tego, że ta władza utrwali się, że ta władza zyska posłuch, bo jakaś władza jest potrzebna, bo alternatywą jest chaos, są pogromy. Jest rząd karabinu, który decyduje o wszystkim, bo jest w ręku akurat jakiejś bezładnej kupy żołnierstwa czy jeńców, którzy przechodzą przez dane miasteczko i mogą zrobić co chcą. A więc potrzebna była szybka samoorganizacja władzy, która ma respekt społeczeństwa, która ma władzę wykonawczą po prostu, ma swoich urzędników, ma swoich żołnierzy, swoich policjantów i gwarantuje minimum porządku w czasie chaosu. To stało się tym bardziej jasne 1 listopada, kiedy okaże się, że Ukraińcy rzeczywiście z bronią w ręku przystąpią do walki o Lwów, o całą Galicję Wschodnią. I wtedy okaże się, jak potrzebna była samoorganizacja polska, żeby nie stracić, no cóż, dużego fragmentu Galicji. I nadchodzi 8 listopada. Panowie są wolni, powiedział hrabia Harry Kessler, przedstawiciel Ministerstwa Wojny do Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, twierdzy Magdeburskiej. Tydzień wcześniej Kessler proponował Piłsudskiemu zwolnienie, ale w zamian chciał złożenia przez Piłsudskiego deklaracji lojalności. Teraz już nie miał żadnych argumentów i powiedział, panowie są wolni, chociaż generalny gubernator urzędujący w Warszawie Hans von Besseler przestrzegał do końca przed zwalnianiem Piłsudskiego, uważał go za Człowieka o dyktatorskich zapędach. Czy to realna sytuacja zmusiła do niezwolnienia brygadiera? Wszystko zmieniało się jak w kalejdoskopie w tych dniach. Przypomnijmy, że w Niemczech po prostu upadła władza. Rewolucja Upadł. listopadowa. Tak, nastąpiła rewolucja. Upadł dotychczasowy rząd respektujący władzę cesarza Wilhelma II. Ten uciekł do Holandii ratując głowę, na miejsce starej władzy pojawił się rząd socjaldemokratyczny z kanclerzem z partii socjaldemokratycznej Friedrichem Ebertem. A więc zupełnie nowa władza, ta, która nie miała nic wspólnego z aresztowaniem Piłsudskiego półtora roku wcześniej. I w związku z tym nie było jakby już podstaw politycznych do przetrzymywania Piłsudskiego w izolacji w Magdeburgu. Choć wcześniej, tak jak pani przypomniała, rzeczywiście kilkakrotnie podsuwano mu jako warunek zwolnienia Umowę, na podstawie której Piłsudski miał zobowiązać się do niedziałania wbrew interesom Niemiec, czyli de facto niewystępowania przeciwko takim rozstrzygnięciom terytorialnym, które będą wygodne dla Niemiec na granicy z Polską. Piłsudski tego papieru nie podpisał i doczekał się momentu, kiedy jego zwolnienie stało się nie tylko zupełnie naturalne, łatwe, ale stało się koniecznością dla samych Niemców. Z jakiego powodu? Wspomniała pani redaktor von Besselera. Otóż sam Besseler zdawał sobie sprawę, że żeby zapewnić wobec klęski już bezdyskusyjnej Niemiec transport żołnierzy niemieckich przez Polskę do domów, Trzeba umówić się z władzą polską, żeby nie dochodziło do incydentów, żeby ktoś nie strzelał w plecy żołnierzom niemieckim. Dochodziło do incydentów jak najbardziej już od lipca, do incydentów, w których peowiacy zabijali żołnierzy niemieckich, czy policjantów zwłaszcza niemieckich, między innymi zginął dowódca policji politycznej w Warszawie. A więc chcąc uniknąć chaosu, chcąc zapewnić spokojny powrót własnych żołnierzy do ich domów, trzeba było umówić się z kimś, kto będzie w stanie zapanować nad sytuacją w Polsce. I na początku listopada nie było już wątpliwości, że żeby zapanować nad sytuacją w Warszawie, trzeba mieć w tej Warszawie Piłsudskiego. Chodziło przecież o dziesiątki, właściwie o setki tysięcy żołnierzy, którzy okupowali ogromne obszary od Bałtyku do Morza Czarnego, zdobyte wcześniej na Rosji.